Chrząszcz. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie I Szczebrzeszym z tego słynie Wół pyta Panie Chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to po co? To jest praca Każda praca się opłaca a cóż za to pan dostaje? Też pytanie. Wszystkie gaje, wszystkie trzciny powsze czasy, łąki, pola oraz lasy, nawet rzeczki, nawet zdroje. Wszystko to jest właśnie moje. Wół pomyślał. Znakomicie, też rozpocznę takie życie Wrócił do dom i wesoło zaczął brzęczeć pod stodołą Powolemu tęgim basem A tu Maciek szedł tymczasem, jak nie wrzaśnie Cóż to znaczy, czemu to się wół próżniaczy? Jak to, czyż ja nic nie robię? Przecież właśnie brzęczę sobie: Ja ci tu pobrzęczę wolę, dosyć tego jazda w pole. I dał taką mu robotę, że się wu oblewał potem. Po robocie pobiegł w gąsz. Już ja to na chrząszczu pomszczę Lecz nie zastał chrząszcza w trzcinie, bo chrząszcz właśnie brzęczał w pszczynie